Pięć minut później, już wolni, szliśmy ulicą obok wózka Dudka. Przepraszam, że wtedy w sklepie tak się do ciebie hamsko odezwałem. Wykrztusił Syfon. Często coś robię głupiego, zanim pomyślę. Nie gniewasz się? Spojrzał zmieszany na Dudka. Nie ma sprawy, powiedział Dudek. I i, i czy mogę ci jeszcze o coś prosić? jęknął Syfon. Nie pisze o nas w kronice. Taka kompromitacja. Czy od dawna mnie śledziłeś? Od początku. Miałeś takie pomysły, no wiesz, choćby ta agentura. Baliśmy się, że mogą z tego wyniknąć kłopoty, zwłaszcza jak spiknąłeś się z Bomblem. Wiesz, on jest Jonasz. No więc, na wszelki wypadek postanowiłem mieć na was oko, bo no jak ci to powiedzieć, my nie jesteśmy tylko kronikarzami. Naprawdę to prowadzimy coś w rodzaju biura detektywów? Podchwyciłem podniecony. Można by to tak nazwać, uśmiechnął się Dudek. A to dopiero. Wy też? – Tylko na wyższym poziomie – dodałem markotnie, bo my wygłupiliśmy się strasznie. – Gdyby nie ty – bez przesady – zaprotestował Dudek. – Jak na pierwszy raz, nie było najgorzej. – Wyszliście z tej kabały obronną ręką, a nawet spełniliście ważne zadanie. – Żartujesz chyba? – Mynajmniej. – Bez was dzisiejsze popisy Palemona nie byłyby ani w połowie tak śmiałe i widowiskowe. – A to niby dlaczego? – Wiadomo, że w swoich złodziejskich występach Palemon wykorzystuje element draki. Robi zamieszanie i skierowuje podejrzenia na Bogu ducha winne osoby. Najchętniej na małolatów. Nazywa ich kucykami ofiarnymi. Wasze pojawienie się w sklepie uznał za dobrą okazję i od razu postanowił, że zrobi duży popis na wasze oczywiście konto. Był przekonany, że będziecie wyjątkowo dobrymi kucykami. My? Kucykami? Syfon skrzywił się przykro dotknięty. Na jakiej podstawie? No wiecie, te wasze buźki, nie wiem czy ktoś wam mówił, macie takie latające wścibskie oczka, trochę wystraszone, ale bystre. My o, oczka? No i specjalny chud, czający się, ostrożny powiedziałbym lisi. A w ogóle wygląd no, lepszych gałganów, żeby nie powiedzieć urwipołciów. Wystarczy palcem wskazać, a każdy uwierzy, że macie nieczyste sumienie. Palemon szybko skapował, że mając w sklepie takie kucyki jak wy, może śmiało pójść na całego. No i poszedł. Zaczął sobie z całą paczką poczynać zbyt śmiało. Zaniedbali zwykłych ostrożności. Odsłonili się tak, że mogłem dokładnie ich namierzyć. Namierzyć? Co to znaczy? Tak się u nas mówi. To znaczy... Dobrze im się przypatrzeć, zanotować ich sobie, rozpracować. Spokojnie podpatrzyłem ich metody, porobiłem ciekawe zdjęcia, Hy, chyba nawet nie zauważyli. Mam ich teraz na talerzu. Wiem, co chciałem wiedzieć. I wiesz, za kogo tym razem był przebrany Palemon? Przerwałem ciekawie. Za panią Nowacką czy pana Madeja? – Co za pomysły! – roześmiał się Dudek. – Tym razem pojawił się jako młody, wymuskany, elegancki pan, grzeczny i chętny do pomocy. Ten sam, który widząc wasze zawiedzione miny, dał wam dziesięć patyków na cytrusowe bombelki. Nie. – Co ty? – Nie opowiadaj. – Zawstydziliśmy się. – Jeszcze jedno straszne upokorzenie. Zrobił to, żeby odwrócić waszą uwagę, ciągnął Dudek. I gdy zajęci byliście ładowaniem fanty do koszyka, zwalił dwa stelaże z towarami wspomagany przez dwoje nowych ludzi w gangu, atletycznego typa o wyglądzie kulturysty i pięknej, skośnookiej dziewczyny o twarzy orientalnej. To oni bezbłędnie zasłonili Palemona, także nikt nie mógł zaobserwować, co robi. Zburzenie piramidy puszek z koncentratem poszło mu jeszcze łatwiej. Wystarczyło nieznacznym ruchem buta wytrącić jedną puszkę u podstawy piramidy, a cała budowla rozleciała się na wszystkie strony. Moja myśl uparcie błądziła wokół jednego tematu. No dobrze, ale kto w takim razie był przebrany za pana Madeja i za panią Nowacką? Przerwałem niecierpliwie. Przebrany? <śmiech> Nikt nie był przebrany, powiedział Dudek. Oni byli prawdziwi. Jak to prawdziwie. Madej był za gruby, a Nowacka za duża. Mieli za długie zęby i dziwnie uśmiechali się do mnie jakoś tak diabelsko. Strach ma wielkie oczy, a zbytek fantazji szkodzi detektywom, mruknął Dudek. Nie byłeś jeszcze przygotowany do akcji. Nerwy cię zjadły. Ty też nie całkiem się popisałeś, odgryzłem się. Skoro tak wszystkich rozpracowałeś, skoro jak mówisz miałeś ich na talerzu, czemu ich nie zdemaskowałeś? Nie złapałeś i pozwoliłeś im uciec. Dudek stropił się. No cóż, po prostu przechytrzyłem. Nie chciałem ich płoszyć przedwcześnie. Ciekaw byłem, jaki mają plan, jakie tym razem zastosują chwyty i kto jeszcze z rzekomych klientów należy do gangu. A potem, już było za późno, unieruchomili mnie. Nie mogłem przedrzeć się wózkiem przez barykadę wywróconych stelaży i rozrzuconych towarów. Gdybym miał wasze nogi, westchnął ciężko. Wciąż zapominam, że nie jestem na chodzie. Tak, to był błąd. Nie powinienem był podjąć tej akcji sam w pojedynkę, ale to nic. Gra skończona. Następnym razem przyskrzynimy ich. Już mam ich portrety zakarbowane w pamięci. Poznałem dobrze ich triki. Nie wywiną się. Co ci to da? mruknąłem. Oni zmieniają wygląd. Palemon – To wielki aktor i mistrz charakteryzacji. – Wiem – powiedział Dudek. Palemon, zanim stał się zawodowym złodziejem, był dobrze rokującym studentem szkoły cyrkowej, a potem wyższej szkoły teatralnej w Warszawie. Niestety nałogowo okradał profesorów. Przyłapano go parę razy na gorącym uczynku i w końcu wywalono. – Ale moi kochani, strój i szminka – to nie wszystko – są pewne nieuchwytne szczegóły, których nawet najlepszy aktor nie może ukryć. Pewne odruchy, sposób mówienia, barwa głosu. Czasem jeden ruch, jeden błysk oczu, jeden mimowolny grymas może go zdradzić. Więc uszy do góry. Wcześniej czy później Palemon będzie nasz. Myślę, że z waszą pomocą raczej wcześniej – uśmiechnął się pod nosem. Z naszą pomocą jak to? Podejrzewam, że od tej chwili będziemy bawić się wspólnie. Ale czy potrafimy – Przekonałeś się, że jesteśmy do luftu? Skądże znowu? Brak wam tylko praktyki, ale wyrobicie się przy odrobinie silnej woli i wytrwałości, a tej chyba wam nie brakuje. No i nie zawadzi przestudiować podręcznik dla detektywów Pinkertona. Czytaliście? Nie, skądże. Pożyczę wam. Umówimy się na sobotę godzinę dziesiąta. Będę na was czekał w parku szczęśliwickim przy moście, ale uprzedzam. – Nie liczcie na szybkie sukcesy. To nie jest łatwa praca, a często bywa niebezpieczna. No – A jeszcze możecie się wycofać, więc jeśli się boicie... – Nie boimy się – uciął Syfon. – Nieraz trzeba będzie się mocno pogłowić. – Nie szkodzi – powiedział Syfon z tą hełpliwą miną, co mnie tak drażni. – To dla nas pestka. Prawda, Bąbel? – Ta pestka daktyla – potwierdziłem z kwaśnym uśmiechem – i chyba mało przekonywająco, bo Dudek spojrzał na mnie podejrzliwie. Było pięć po dwunastej, a Dudka ani widu, ani słychu. Czekaliśmy na niego niecierpliwie w parku szczęśliwickim i miny nam się coraz bardziej wydłużały. Ja i Syfon uwielbiamy punktualność. Mój tata mówi, że punktualność jest grzecznością królów, więc chyba tym bardziej powinna być Dudka który póki co nie jest królem. Syfon w ogóle jest maniakiem pod tym względem. To u niego chyba rodzinne. W jego domu w każdym pokoju jest po kilka zegarów. Stojące i wiszące, duże i małe, biją, kukają, cykają i tykotają. Nie mówiąc już o tych naręcznych i kieszonkowych. Wszystkie one przypominają pracowitej rodzinie pokiełbasów, że czas ucieka bezpowrotnie, a każda chwila jest bezcenna. Pod tym względem zgadzam się absolutnie z Syfonem, toteż obaj byliśmy przykro zaskoczeni, że punktualność nie należy do najsilniejszych stron naszego nowego przyjaciela, Ludomira Ludka, czyli mówiąc krótko, Dudka. Chcieliśmy już zrezygnować z czekania, gdy na ścieżce pojawił się spocony tłuścioch z siódmej B, niejaki Misio Kiejstut. Pod pachą trzymał grubą książkę, pieczołowicie owiniętą w kolorową gazetę. – Cześć, Smerfy! – przywitał nas dość obraźliwie. – Mam tu coś dla was, od dudka. Czy o to wam chodziło? – wyciągnął z papieru amerykański podręcznik dla detektywów Perkinsa i Pinkertona. Pochwyciliśmy go łapczywie. – Tak, to była ta obiecana książka, która miała nas podciągnąć w fachu. – No dobrze – zreflektował się Syfona. – Co z dudkiem? – – Jak mu się uda, będzie tu za pół godziny. Przeprasza za spóźnienie, ale zatrzymała go policja. – Przeskrobał coś? – zaniepokoił się Syfon. – A, nie. Zatrzymali go w charakterze świadka wypadku drogowego. Oczywiście najważniejszego świadka, bo tylko on zapamiętał numer rejestracyjny samochodu, który uciekł. – Wiecie, że Dudek ma fenomenalną pamięć. – Szkoda, że taki chłopak jest przykuty do inwalidzkiego wózka – westchnął Syfon. Czy naprawdę on nigdy już nie będzie mógł chodzić? Poczekajcie, uciszyłem ich. Coś się stało nad Stawem. Tłum ludzi. Prawdziwe zbiegowisko.